Nie, papa pije kawę zawodowo, wiesz, bo on jest na taki zawód yy, kawochlej. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy, witam Was, dyrektor Departamentu Spraw Załatwionych Jutro. <grydy> Bardzo fajna posada, bo w ogóle z tym wszystkim, co mamy zrobić jutro, to jest właśnie tak, że, że przecież mamy jeszcze czas, bo będzie to jutro. I tak samo jest z odkładaniem nagrywania, tak samo jest z załatwieniem wielu przeróżnych mniejszych czy większych spraw. No ale nastąpiło jutro dla podcastu Papa Cafe. Przyszedł grudzień, zasypało nas śniegiem, jest biało, mroźno. Jest czas, żeby nagrywać. Ostatnio bardzo, bardzo popularne stało się takie powiedzonko, że o dziwo yy, zima w grudniu się pojawiła. tak? W sensie, że wszyscy są zaskoczeni. Prawda? Szczególnie to widać po tych ludziach, którzy Jeżdżam jeszcze na zimowych oponach czy nie potrafią wystartować ze świateł w mieście ostatnio w ostatni piątek ja wiem, że w podcaście pojęcie czasu to jest takie troszeczkę majaczenie we mgle, bo gdy ktoś będzie tego słuchał za miesiąc to zupełnie nie będzie mógł sobie zlokalizować w czasie kiedy i co się działo zresztą od nagrania do publikacji też mija Czasami nawet kilka dni, więc. Ale ostatnio była taka sytuacja, że Dowaliło Śniegiem strasznie. No i wielki paraliż. Tak? Ludzie w Rzeszowie potrzebowali yy, czasami ponad godzinę, a nawet dwóch godzin, żeby się dostać z jednego miejsca miasta do drugiego. Nie wspominając już o tych, którzy chcieli wyjechać z Rzeszowa, albo dojechać z Rzeszowa, chociażby do mojej miejscowości. No, mój wujek był w tej nieszczęśliwej sytuacji, oni chyba 5 godzin jechali z Rzeszowa, gdzie jest to 50 km i zazwyczaj się jedzie około godziny, 45 minut przy takich warunkach letnich, prawda? Czyli zima, kiepskie warunki, dajemy góra 2 godziny, a nie 5 godzin. No właśnie. No i co ja mam powiedzieć, że zima znowu zaskoczyła drogowców? No nie, bo z jednej strony nikt nie jest przewidzieć, że aż takie opady zaatakują w danej chwili i nikt nie jest w stanie wysłać tych wszystkich służb w te wszystkie miejsca. Chociaż paradoksalnie zawsze jest tak, że wtedy, gdy najwięcej pada, gdy te drogi się zakorkują, gdy w, w ludziach kotłują się nerwy, wszyscy są y, strasznie agresywnie nastawieni do tego wszystkiego, to jak na złość tych y, pługów, tych odśnieżarek, tych y, posypujących y, sprzętów, jak na złość nie widać. Tak? Czyli moglibyśmy y, domniemać, że faktycznie nikt nic nie robi w tym kierunku, żeby ta zima była przyjemniejsza i żeby jakoś dało się ten kraj przemieszczać. Z drugiej strony niedawno Maciej mówił coś właśnie fajnego odnośnie tego dlaczego się te miasta tak zakorkowały no bo wszyscy troszeczkę z lenistwa nie chce im się drylować na autobus i komunikacją miejską się przemieszczać tylko siadają we własne samochody no coś w tym jest no, samochodów jest dużo Normalnie nie ma gdzie zaparkować, a w zimie, gdy jeszcze zalegają fałdy śniegu, to już jest totalna katastrofa. Dlatego cieszę się, że mieszkam daleko od zgiełku miasta, ale no tutaj niestety nie, nic, nic nie zwalnia nas od zimy. Też mamy zimę, dosypało, dowaliło. Ja do, do głównej drogi od mojego domu mam... 15-20 metrów. O tak. Bliżej 15 niż 20. I to jest taka syzyfowa praca, i bardzo irytująca sytuacja, w której bierzemy tą czerwoną, zimową łopatę, zasuwamy, odśnieżamy drogę, żeby móc w ogóle wyjechać, wyjść z domu, zrobić cokolwiek. I w momencie, gdy dojdziemy do drogi, to na górze ten śnieg już z powrotem przykrywa to, co odśnieżyliśmy. To jest bardzo irytująca sytuacja. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Na pewno coś kiedyś robiliście w ten sposób, że zanim skończyliście to musieliście zaczynać od nowa i tak samo jest w tym przypadku. Szczególnie jeżeli wieje, tak jak wiało chyba dwa dni temu, to była masakra. A ja na tą największą <głos》> zawieruchę wyszedłem z domu. Wyglądałem później po prostu jak bałwan, ale nie narzekam. Staram się nie narzekać. Ostatnio wszystko jakoś tak pozytywnie sobie próbuję poukładać w moim życiu. Bo tyle takich negatywnych i no powiem nawet dołujących sytuacji, jakoś się gdzieś tam składało na moje negatywne, złe samopoczucie. A ostatnio właśnie tak na przekór temu wszystkiemu staram się pozytywnie nastawiać do życia i mam wrażenie, że, no nie wiem, no ściągam te dobre rzeczy albo po prostu te dobre rzeczy się pojawiają i potęgują ten stan, w którym ja pozytywnie chcę do życia podejść. Siedzę sobie przy oknie, mamy taki fajny punkcik widokowy, znaczy fajny punkcik widokowy, ktoś by mógł powiedzieć, że ja fajnych punktów widokowych nie widziałem, no ale... Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i mamy właśnie, zrobiliśmy sobie przy oknie z blatem taki stoliczek i możemy sobie tam usiąść, zrobić filiżankę ciepłej, pachnącej kawy, mm. smacznej kawy i możemy sobie siedzieć przy tym stoliczku i patrzeć na świat. No za wiele nie widać, bo kilka sąsiednich domów, kilka takich smutnych drzew, bo w zimie drzewa są raczej smutne, pod warunkiem, yy, że nie są oszronione, no bo wtedy mają swój taki zimowy klimat. No ale teraz te drzewa są takie smutne, gołe, bez liści, samotne, zmarznięte. No, kilka takich drzew i główną drogę oświetloną. No i te momenty, w których pada śnieg, a my nigdzie nie musimy wychodzić, to jest coś fantastycznego, można sobie ustawić radio. Ja bardzo słucham, bardzo słucham, bardzo lubię słuchać radia w grudniu. Tak, zauważyłem taki mechanizm, że wtedy nasila się dużo bardzo pozytywnych zjawisk w radiu, a zresztą długie zimowe wieczory sprzyjają temu, żeby siedzieć w jednym miejscu i żeby ten radioodbiornik dogrzewał nas dodatkowo tymi wszystkimi słowami tą całą muzyką, która towarzyszy nam w ciągu dnia. No i ja słucham właśnie w grudniu tego radia dość sporo, więc jest to taki, takie bardzo, bardzo fajne miejsce, żeby to radio sączyło się tam gdzieś w tle z drugiego pokoju, a ja mogę zasiąść, pić kawę, nigdzie nie muszę iść i patrzę sobie właśnie jak śnieżek pada i jak zasypuje drogi i właśnie no i tych wszystkich ludzi, którzy bardziej lub mniej śpieszą się gdzieś czy to do pracy, czy z pracy nie wiem, może jadą do domu no na pewno coś zmusiło ich do tego, żeby wyjść z domu, wsiąść w samochód I tak jak mnie dzisiaj bardzo mało przyjemne przeżycie, no ja byłem bardzo w ogóle negatywnie nastawiony do tego, żeby wsiadać w samochód po tym, co słyszałem ostatnio tak jak ja sobie wyobrażę, że ja będę musiał gdzieś w zimie siedzieć w samochodzie 5 godzin, poruszając się z prędkością nie wiem 10 na godzinę albo stojąc po godzinie w korku co jakiś czas, bo jakiś jeden bałwan z drugim bałwanem zatorował drogę, no właśnie, to jest taka sytuacja troszeczkę przykra, bo wszyscy mówią, że a tak, wina tirów, bo yy, jeżdżą na zimówkach albo na przejściówkach no i ja sam podłapałem tą melodię i też zacząłem narzekać na to, że, że no kurczę, ci tirowcy i tak dalej no ale tak, zaczynamy sobie analizować sprawę, co jest kierowca winny temu, że jego szef skąpi i każe mu jeździć na zimówkach no nic, kierowca jest w tej sytuacji najbardziej biedny bo prawda jest taka, że pierwsza musi starać się dowieść to, co ma na pacę, a często gęsto jest to towar, który dociera do sklepów. My się w tych sklepach później zaopatrujemy, ciesząc się, że wszystko jest na półkach, ładne, gotowe do zakupienia. Tak, nie dość, że się ten kierowca użera z tym wszystkim... Yy, że, że właśnie w takich, a nie innych warunkach musi pracować, to nie daj Boziu jeszcze, yy, to jemu się przytrafi ta sytuacja, w której zablokuje drogę. Te wszystkie nienawistne spojrzenia i te wszystkie obelżywe słowa, które on usłyszy, to po prostu no, nikomu nie życzę tego. Nikomu nie życzę takiej sytuacji. No właśnie. Czyli kierowca jest tu, powiedzmy, niewinny. Chociaż w w naszym kraju często gęsto przewija się taka akcja, żeby przenieść tiry na tory. No Jak sobie teraz pomyślę o tym, co dzieje się w PKP, zresztą nie po raz pierwszy, bo ja w zeszłym roku też mówiłem o tym, że polskie PKP zaskakuje nie tylko działaniem, że tam w wagonach było wtedy zimno, śnieg i tak dalej. W tym roku chyba też to jest. To jeszcze opóźnienia są tak koszmarne, że że też nie chciałbym musieć gdzieś o tej porze roku dalej wyjeżdżać. Ale żeby nie było, że ja tak tylko na zimę narzekam, chociaż nie narzekam, bo bardzo pozytywnie wypowiedziałem się na temat zimy. No. Nawet tak teraz sobie patrzę, z tej perspektywy zimę zawsze będę po prostu doceniał. Ta perspektywa jest idealna. Ciepła kawa, po lewej ręce gorący kaloryfer, piękny widok, w radio, jak wspomniałem piękne melodie, no, no po prostu z tej perspektywy zima zawsze będzie przeze mnie doceniona. Zresztą nawet jeżeli człowiek yy, z własnej nieprzymuszonej inicjatywy musi wyjść gdzieś yy, na zewnątrz, to ta zima jest przyjemna, bo w każdej chwili możemy ją wyłączyć, wejść do domu, wrócić. No gorzej jest, gdy na przykład musimy yy, Zmierzać się z codziennością, i y, musimy na konkretną godzinę, konkretnego dnia y, gdzieś się w zimie pojawiać. No już jest, już jest gorzej, tak. Ktoś zaraz powie: o, Ale wygodny siedzi sobie w domu, i kurczę, mówiamy tu drylujemy do roboty. No, ale tak jak powiedziałem, Los przyja i wszystko zmierza w tym kierunku, że ja podzielę los tych, którzy chcieliby w moim kierunku ponarzekać, że się tu chwalę, że mam ciepło i wygodnie i nigdzie nie muszę iść, to mam nadzieję, że, że też będę chodził tak? i wtedy będziemy razem walczyć z zimą, ale w ramach tego, że ja się pozytywnie nastawiam do życia, to się cieszę z tego, prawda? to lepiej się cieszyć, niż się od razu smucić, że jest źle. Ja sobie później ponarzekam, tak? Podnoszę sobie przekle, że kurczę, zimo, gerary, hiry i tak dalej. Gary, move out. No, i wtedy sobie będę narzekał, a teraz jest dobrze. Ale właśnie, żeby nie było narzekania na takie rzeczy, to ponarzekam trochę na jednego z wydawców. Dokładnie ponarzekam na firmę, która wydaje krzyżówki. Wyobraźcie sobie, to taka troszeczkę sytuacja już jest zaległa, no ale niedawno nie było, dawno nie, nie plułem w głąbkę, a kilka rzeczy zostało w mojej głowie. Wyobraźcie sobie, ja pod koniec października kupiłem krzyżówki, chyba wydanie na listopad. No Nie powiem jakiego wydawcy. No nie będę nikomu tutaj robił negatywnej reklamy. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie mam tego pod ręką teraz. Ale kupiłem takie krzyżóweczki, 100 krzyżówek, bo, bo wiecie, no, wykłady wykładami, ale w, w, w pewnym momencie człowiek zaczyna się, się nudzić, już nie może się skupić na tym, co człowiek do niego mówi i potrzebuje jakiejś takiej odskoczni. I te krzyżówki są bardzo fajną odskocznią, bo, bo można troszeczkę intelektualnie popracować i nie przysnąć w tym, w tym momencie, w którym się znajdujemy. No i dobrze, zakupiłem sobie takie krzyżóweczki pięknie zapakowane w woliowy woreczek. Myślę, kurczę, wow, pełen profesjonalizm i tak dalej. Zakupiłem te krzyżówki, zapłaciłem. Wchodzę na salę, przyszedł ten moment, w którym się znudziłem. Myślę, a wyciągnę sobie krzyżóweczki, przeglądniemy, co tam ciekawego jest, może jakieś proste hasła kule dla mnie, odgadnę i będę błyszczał przed samym sobą, jaki to jestem elokwentny i, i w ogóle. Rozpakowałem te krzyżówki i ku mojemu zdziwieniu ta krzyżówka miała podwójną okładkę. Jedną okładkę zwykłą, która była z całą gazetką, a drugą okładkę, która była na wierzchu i która była właśnie tym foliowym woreczkiem przykryta. I ta okładka była na listopad. A co znajdujemy pod spodem? Pod spodem znajdujemy krzyżówki z października 2009 roku. I generalnie ja nie powinienem mieć żadnych wyrzutów do wydawcy. Ale tak sobie myślę. No dobra. Nie zeszły im krzyżówki i tak sobie podumali, co tu zrobić z tymi krzyżówkami, żeby pchnąć je dalej na rynek, więc opakowali w ten sposób i wypuścili to jeszcze raz do sprzedaży. No dobra, ja nic do nich nie mam, ale jak sobie wyobrażę sytuację taką, że mają klientów, którzy miesiąc w miesiąc kupują ich krzyżówki, bo po prostu bardzo sobie cenią tą formę spędzania nie, wolnego czasu rozwoju intelektualnego takiej zabawy, bo, bo krzyżówki to taka właśnie lekko intelektualna zabawa no jeżeli ktoś w miesiąc, w miesiąc kupuje ich wydawnictwo i zakupił te krzyżówki otworzył, rozdarł tą foliową to, to, to foliowe opakowanie, tak jak ja to uczyniłem i zobaczył pod spodem tej wierzchniej okładki jest okładka sprzed roku to pomimo tego, że minęło kilka miesięcy, to ja i tak bym się wkurzył. No szkucze, no ktoś drugi raz sprzedał mi to, co ja już kiedyś kupiłem. A ja głupi za to zapłaciłem, myśląc, że będzie to coś nowego. No zdenerwowałbym się. No Są tacy ludzie, którzy lubią drążyć tematy i podejrzewam, że oni by wzięli tą gazetkę, nie wiem, zrobiliby zdjęcie tych dwóch gazetek, które mają w domu, czy, czy, czy wzięliby tą gazetkę, odesłaliby do producenta, jeszcze by żądali zwrotu tych śmiesznych paru złotych, które wydali na to wydawnictwo, No, ale tak bywa. Zresztą Polska jest krajem paradoksów. Ostatnio dzwoniłem do OVH i jest taka sytuacja, że dzwonię sobie do tych panów dopytać się co i jak. No i oczywiście w słuchawce odzywa się automat. Muzyczka, muzyczka, muzyczka musi być przecież na tych wszystkich infoliniach, muzyczka musi grać i, i doprowadzać człowieka do szału, gdy słyszy ją w kółko. No ale odpowiada automat, który mówi, twoje połączenie jest pierwsze w kolejce i zostanie podjęte przez pierwszą wolną osobę. Dziękujemy za cierpliwość. No i tutaj wchodzi muzyczka, która nas drażni i denerwuje po jakimś czasie. No i ja czekam, bo jestem świadomy, że, że, że po prostu yy, ktoś rozmawia teraz przez telefon i za chwilę za chwilę zostanę podjęty po czym pojawia się kolejny komunikat wszystkie linie są w tej chwili zajęte ok przynajmniej się nie rozłącza bo na niektórych infoliniach to jest tak, że się rozłącza to wtedy człowiek musi dzwonić jeszcze raz nabijać impulsy po, po x razy i tak dalej no Dobra. czekam, czekam, czekam znowu pojawia się komunikat Twoje połączenie jest pierwsze w kolejce i zostanie podjęte przez pierwszą wolną osobę. Dziękujemy za cierpliwość. Więc ja się, kurczę, już zaczynam zastanawiać. To jak? Rozmawiałem z kimś, jestem pierwszy, czy nie rozmawiałem z nikim, jestem pierwszy, ale im się, kurde, nie chce podejść do telefonu, odebrać tego dzwoniącego dziadostwa i wyjaśnić mi po prostu sprawę, wobec której mam wątpliwości. No, nie wiem. Wszystko jedno. Mówiłem o tym, że było też w moim życiu kilka takich negatywnych chwil. Ostatnio i troszeczkę smuteczków było wszystkich. I powiem Wam, że jeżeli mamy taki gorszy dzień, to znalazłem idealną muzykę właśnie na takiej chwili. Nie jest to żadna nowa muzyka. Nie jest to żadna muzyka, która jakoś szczególnie byłaby popularna i którą moglibyśmy usłyszeć w radiu. Ale jest to muzyka, którą nie jeden z Was, nie jedna z Was, słyszeliście ją w telewizji, może ktoś w kinie, w filmach Psy i Psy 2 Pasikowskiego. Tak, dokładnie w tych dwóch filmach jest muzyka, która jest muzyką bardzo fajną, bardzo klimatyczną i bardzo odpowiednią do tego, żeby ją sobie puścić, kiedy jest nam tak właśnie szaro, buro, źle i, i w ogóle to ścieżka dźwiękowa z filmów Psy i Psy 2 jest muzyką idealną. Twórcą ścieżki dźwiękowej do psów i psów części drugiej jest Michał Lorenz. Jest to taki kompozytor, który stworzył ścieżki dźwiękowe do naprawdę ogromnej ilości polskich i zagranicznych filmów i jeżeli czasami jakaś ścieżka dźwiękowa Wam się naprawdę spodoba, to warto sięgnąć gdzieś do jakichś źródeł i zobaczyć, kto tą muzykę tworzył i czy całkiem przypadkiem nie był to Michał Lorenz, bo często gęsto okazuje się właśnie, że to spod jego ręki wychodzą takie, a nie inne utwory, które właśnie w ten sposób kolorują nam filmy. Bo tak to trzeba nazwać. Trzeba powiedzieć, że niektóre te są traki są tak idealnie dobrane do tego, co dzieje się na obrazie, że ja jestem w szoku. A od jakiegoś czasu, od kiedy Bemol nas zaczął raczyć tymi różnymi jazzowymi audycjami, ja polubiłem wszystko, co trąbi, tak, tak pozytywnie trąbi Chris i Pan Stańko, te wszystkie utwory takie, które właśnie pozwalają nam pomyśleć w tym czasie, gdy ich słuchamy, no, wprowadzają mnie w taki pozytywny stan, a w psach jest właśnie taka smutna trąbka. Jeżeli chcecie, chcecie żeby Wam coś potrąbiło na smutno, chcecie, żeby Wam coś zagrało na smutno, to, to muzyka z psów jest czymś, co warto Wam Polecić. Ja Wam to polecam. Powolutku będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami i będę miał okazję Wam życzyć dużo szczęścia. Tymczasem trzymajcie się ciepło i słuchajcie polskich podcastów. Pluł dla Was w gąbkę i nawijał na kilobajty. Papa, cześć, trzymajcie się.